Witam wszystkich w podcaście pod tytułem Wszystkie Replaye Świata Oglądając ostatni serial Replay Taki właśnie tytuł przyszedł mi do głowy na tę audycję Zaciekawiony i całym motywem mordercy Postanowiłem obejrzeć właśnie wszystkie Replaye Świata Czyli zapowiadam co będzie w dzisiejszym odcinku będzie recenzja i omówienie nowego czarno-białego serialu na Netflixie Replay, będzie omówienie filmu Utalentowany Pan Replay, a także e, wspomnienie e, pierwszego filmu z lat 60. René Clementa, który jest również, jak każda z tych produkcji, ekranizacją powieści Patricie Hynesmith pod tym samym tytułem, czyli utalentowany pan Ripley. Która to powieść była na tyle popularna, że Patrycja napisała bodajże aż pięć kontynuacji przygód owego mordercy. Patrycja Heinsmith też się tutaj pojawi, gdyż tak bardzo wkręciłem się w tego replaya, że robiłem sobie aż tylu replayów tych wszystkich produkcji, że zamówiłem pięknie wydane właśnie książki Patrycji Heinsmith z wydawnictwa Noir so sur bodajże. Natomiast właśnie tak to jest z replayami. Czym częściej robisz replay, tym bardziej możesz się znudzić i powiem szczerze, że jednej z produkcji nie do końca dotarłem do finału. Nie dlatego, że była zła, ale pojawił się przesyt. Zdradzę Wam również, że zamówiłem trzy książki, których nadal nie rozpakowałem właśnie owej pisarki, bo Patricia Highsmith to nie byle kto. Również na podstawie jej książki, Nieznajomi z pociągu, Alfred Hitchcock stworzył swoją ekranizację, swój film. Świetny, świetny film. A z samą autorką ja zetknąłem się zerkając do biblioteczki moich rodziców, gdzie zetknąłem się ze zbiorem opowiadań o jakże tajemniczym i ciekawym tytule pod właśnie takim tytułem. Nieruchomy punkt krążącego świata. Wspominałem gdzie gdzieniegdzie w moich starszych podcastach właśnie o tym zbiorze opowiadań wspominając o tytułowym opowiadaniu, porank... przepraszam, nie tytułowym, tylko pierwszym Poranki Nieskończonych Możliwości. Patrycja Heinsmith to amerykańska pisarka, 1921, zmarła w 1995 roku. Mistrzyni kryminału psychologicznego, w którym ważna jest nie sama zagadka, lecz intryga ujawniająca mechanizm zbrodni. Za swoją twórczość otrzymała nagrody jak The Edgar Allan Poe Award, O. Henry Memorial Award, a przypominam, O. Henry to pisarz, który miał swoje miejsce w 76. odcinku filmów zimowych, który to był to odcinek bardzo ciepły, majówkowy. Gdyż właśnie O. Henry to e, pisarz e, tworzące zaskakujące historyjki, z takim przewrotnym twistem na końcu, ale też ciepłe. Natomiast właśnie Patrycja Heinsmith, której twórczości jeszcze w całości nie poznałem, to Słodka choroba, Krzyk sofy, a także coś bardzo ciekawego, czyli nie pamiętam teraz nazwy książki, ale chodzi o książkę o zbrodniach zwierząt. To zbiór opowiadań, gdzie zbrodniarzami są zwierzęta i z tym właśnie wiąże się pewien niepokój. Często czytając o Patricii Hinesmith nazywa się artystką niepokoju i właśnie Tutaj przechodzę do tego, co Was najbardziej rajcuje, mając nadzieję, że zostaniecie do końca tej audycji i posłuchacie o starszych produkcjach z, lat, z końcówki lat 90. Z, z dobrową obsadą i także lata 60. francuska fala, René Clement i Alain Delon w roli głównej w roli właśnie mordercy Replaya, choć tam tytuł zupełnie inny. Ale wiem, że teraz wszyscy y, oglądają Reniferka, a kilka tygodni wcześniej wszyscy oglądali Replayka. Y, nagrywam tę audycję dla tych, którzy szukają właśnie y, takiej sekcji własnych przeżyć po obejrzeniu całego serialu Replay, y, a także... Głównie chyba będę celował do tych, którym się to na tyle podobało, żeby pogrzebać głębiej i cofnąć się do właśnie tych starszych produkcji, które, powiem Wam szczerze, ciężko wyłomnić mi em, laureata, ciężko powiedzieć mi, która z tych rzeczy jest najlepsza. Ale to co wiem na pewno, to że wśród tych książek, które kupiłem, nie ma już Patricji Heinsmith, właśnie tytułowego replaya, gdyż za dużo nie jestem w stanie zrobić kolejnego replaya, tym bardziej książkowego. Ale to, co jest w wizualiach, jest wyborowe. A to, co jest w książkach, to właśnie polecam inne książki Patrycji, które też sam sobie zakupiłem i może coś tutaj na łamach audycji skóry pojawi się w przyszłości. Natomiast oczywiście ta audycja skóry jest nagrywana dzięki patronom, którzy mają przedpremierowe odcinki na Patrycji, na Patrycji Audio, na, na platformie Patronite Audio, Patrycja audio, pozdrawiam, tak, świętej pamięci Patrycja HeinSmith. I także dostęp do materiałów wideo na grupie Facebookowej. Witam również nowego patrona, który się pojawił, i przypominam, aby sprawdzić wszystkim nowym patronom z waszego maila, gdyż dostaliście zaproszenie właśnie do tej grupy, grupy poprzez maila. Dziękuję bardzo Wam za wsparcie. To motywuje, żeby, żeby nagrywać. Teraz po tych filmach zimowych, które rozrosły się niemożebnie, aż na majówkę weszły, z zupełnego zaskoczenia, teraz powoli będę przechodził do właśnie elementów grozy. Będę zabierał się do biblioteki grozy, wracał również do komiksów, do rzeczy bardziej czytelniczych i tak jak właśnie kończy się w kino zimowe, zaczyna się również filmy wakacyjne. I poniekąd tutaj chcę też zajawić replayem właśnie ten wakacyjny cykl, który też nagrywam, bo replay to piękne widoki mm, Italii. W każdym z filmów Italia, Wenecja dokładnie odgrywa dużą rolę. To niesamowite, jak te włoskie tereny wyglądają w czarno-białym filmie. Właściwie ja pierwszy odcinek włączyłem, żeby sobie tak tylko zobaczyć, czym teraz jarają się Netflixiarze. I okazało się, że ta forma spodobała mi się na tyle, że zacząłem się wkręcać, wgryzać coraz głębiej. I już tak po trzech odcinkach wiedziałem, że trzeba właśnie sobie przypomnieć ten stary film z Mattem Damonem w roli głównej, w roli replaya. Ale... Teraz to, co najbardziej Was yy, ciekawi, wydaje mi się, to też taki publicystyczny aspekcik, gdyż to też zmotywowało mnie do nagrania tej audycji. Mianowicie pewne wkurzenie... Oj, robi się ciepło, moje kiełki się... Parują. Nie lubię strasznie te kiełki, szybko się psują. Mówię o kiełkach, zdrowych kiełkach. Schowam je do lodówki na czas nagrywania, bo nie wiem ile to zajmie. Choć planuję bardzo krótką audycję, żeby to streścić Wam w pigułce i zachęcić bardziej niż zniechęcić. Oglądając kanał Zero i Śniadanie Mistrzów, prowadzone przez Marcina Mellera, które kiedyś leciało na TVN-ie, tvn 24 bodajże. To była jedna z niewiele... To była jedyna właściwie produkcja TVNowska, którą ja oglądałem. Teraz to przeszło na kanał 0 I kurczę blade, nie miałem już siły zrobić tego skanu, co mówi jeden z gości tam. To był jakiś odcinek powiedzmy jakieś 2-3 tygodnie temu. Nagrywam to 15... 16 maja ten odcinek. Nagrywam. Jeden z widzów, kiedy... Wszyscy jakby. Jedna osoba polecała tego. A to, to już wiem. To był odcinek z Tomaszem Stawiszyńskim, który właśnie przyniósł do studia książkę Patrycji Heinsmith. Właśnie z tą nową okładką wydawnictwa Surblon. To wydawnictwo również wcześniej, dekadę wcześniej wydawało Patrycję, przyniósł utalentowanego pana Replaya. Na co pojawiły się dwie krytyczne riposty. Głównie Mar Marcina Melera, który powiedział, że obejrzał z żoną czy z partnerką pierwszy odcinek i powiedział, że nie mógł tego zdzierżyć, bo on nie cierpi takich filmów, które już od samego pierwszego kadru chcą nam zakomunikować, jakże to wielki jest artyzm. I właściwie rzucił, tak? Rzucił to? Bez uzasadnienia żadnego. Najprawdopodobniej chodziło mu tutaj o rewelacyjne zdjęcia, jakie są w tym filmie, moim zdaniem. Więc po prostu coś mu tutaj się nie spodobało, na co Stawiszyński powiedział, że książka jest lepsza. Ja będę teraz polemizował z tym twierdzeniem Mellera, a także drugi gość, już nie pamiętam jego nazwy, powiedział, że no obejrzał tego replaya, ale że to jest taki no serial o facecie, który morduje. Wydźwięk tej wypowiedzi był taki, że nie niesie to żadnego przesłania, czyli że my oglądamy historię mordercy, który po prostu morduje, tak? Pan replay. Jest serial w tej chwili, tak, znakomity To ja, ja jeszcze to dałem. nie, ale bardzo chciałbym się nim Serial jest, serial jest... Wziąłem, no, prawie cały. I wystchnąłeś znacząco. Co jest za tym Ja Mam mieszane uczucia co do niego, bo on jest oczywiście wspaniale sfotografowany, wspaniale, tak. wspaniale zagrany, ale to jest yy, na, po ośmiu odcinkach serial o tym, że zły człowiek robi złe rzeczy. I mam takie. Okay. No i co? mnie no znaczy, zaskoczycie, nie? C Chociaż ujmuje mnie to, że w niektórych czytałeś? odcinkach... czytałeś, czytałem oczywiście, nie? Ujmuje jak znajdujesz mnie to? te relacje pomiędzy tekstem a... Wiesz, co bardzo o, pamiętam książka? Tak, wydaje mi się, że książka była lżejsza, bo bo wtedy też się inaczej, bo kiedy Patrycja haes pisała tak. książkę, inaczej się pisał Kryminały. To było znacznie lżejsze, bardziej przyjazne czy czytelnikowi. To jest cięższe. to co serialu ja ujmuje, że oni tam w pewnych momentach w pełni świadomie idą w stronę komedii zdarzonych i to się wygląda jak czepiłem. Nie, no to. Jestem w ogóle fanem całej tej serii o Replay'u. Są lepsze i gorsze tomy, ale ta postać jest fascynująca Rzeczywiście inne są, akcenty, inne, inne są akcenty w serialu, a inne na przykład w, tym, w tej ekranizacji z Mattem Damonem, ale serial wydaje mi się ciekawy, on jest dosyć wierny też jeśli chodzi o książkę, tamten film był trochę okrojony fabularnie, natomiast ja sądzę, że Ripley jest bardzo współczesnym bohaterem, że to jest postać, która jakąś kondycję współczesnego człowieka ujmuje i, i, i nazywa. I w tym sensie sądzę, że powrót, te być może kolejne tomy będą ekranizowane do tej figury, jest spożytkiem psychologicznym dla, dla nas wszystkich. Zresztą w zasadzie to niby są kryminały, ale to konstrukcyjnie nie są takie klasyczne kryminały. Przede wszystkim dlatego, że, że ją interesuje w pierwszej kolejności psychologia postaci. Tam jest bardzo to pod tym kątem wyakcentowane. Też te intrygi są dosyć specyficznie zbudowane. Natomiast no, bardzo polecam przede wszystkim lekturę tych książek i całych, całej serii o replayu. Cała została wznowiona niedawno przez Wydawnictwo Nieu Blau, więc można sobie spokojnie całość przygód pana Replaya przeczytać utalentowanego. Klik. Nie ja powiem o tak. Wojtek, swojej reakcji. Ja z kolei mam tak, I nie wiem, może ja za dużo tych seriali oglądam. Wiesz, z bombardom... <grym> Już wiemy, że za dużo oglądasz <grym mam te grym> seriali. Ale powiem tak, no bo m, m, przeczytałem tam na różnych forach różnych ludzi, którzy się ekscytowali, jakie to arcydzieło, ten m, replay nowy. Zacząłem to oglądać i e, e, e, Mam takie czasami uczucie narastającej nawet nie irytacji, co agresji już wręcz, jak mnie ktoś próbuje pałować takim artydzieło. artystycznym sznytem. Tak, i te, te kadry takie i takie, e, takie, Meller, uważaj, to jest artydzieło, zobacz jak to jest skadrowane. Meller chciałby, żeby robili mu brzydkie kadry. Ale sfotografowane, a tu światło, taki cień. I to, to, to taki... Bez światła, bez cienia najlepiej jest skadrowane, ale sfotografowane, a tu światło, taki cień. I to, to mnie tak irytowało, że już w którymś momencie, zazwyczaj to moja żona szybciej mówi, nie, nie, nie oglądamy tego. Próbowaliśmy też, zaczęliśmy sympatyka na HBO. To Anka kolei do mnie, nie, nie, nie, oni się tak, tak pokazują, są fajniutce, jakie to jest cool, nie mogę tego oglądać. A ja miałem z tym replayem, tak, że po prostu, wiesz, to takie niby wysmakowanie, bo taki i mnie irytujące, że nie dotrwałem nawet do końca pierwszego to, to odcinka. To na początku też irytowało, ale później to się rozkręca i jest... No. jest, jest więc może, skoro mówię, to, to dam drugą, drugą szansę. Ale ja że nie jestem tak. jakimś superfanem tego. Wolę zdecydowanie książki, więc... Znaczy, to... ja z, um... Jak ta koza, która je taśmę filmową. Tak. <śmiech> znaczy, to jest tak pięknie sfotografowane, i te, te kadry są tam tak, tak piękne. Znaczy, nie, <śmiech> ja, czyli ja się tym zakwyciłem, bo ja niektórych momentach sobie wiesz, nacisnąłem pauzanie i patrzyłem na ten ekran po prostu, żeby patrzeć na te kadry. Natomiast wiesz, sama historia, nie? patrzę na to, to jest historia, no? O niczym, no. Jest facet, robi to, co robi. nie są no, i... no absurd, absurd. I to mówi Wojciech Chmielarz. No przecież to jest kołźwa absurd. Jakby, co z tego wynika, nie? Jest zły i był zły. Z ciekawości sobie włączyłem ekranizację z Mattem Damonem, nie? Sprzed ponad 20 lat chyba. I ja oczywiście jest... tam czuć, że to jest ten film z początku lat 2000, nie? dzisiaj inaczej pewne rzeczy. No jak to czuć, że to jest film z początku lat 2000 jak on jest zrobiony tak, jak był robiony w latach 50. kino? Też inne były nastroje, ale on był lepszy. A tam była kurczę, jakaś historia. Tam byli jacyś bohaterowie, którzy. No, oczywiście, że tam była historia, bo była skomasowana w jedno. Tutaj też jest historia, tylko jest rozciągnięta i skupiamy się na detalach. O e, których mogliśmy uwierzyć, że nie są tylko figurami, nie są wiesz, kartonowymi postaciami, które się przesuwa po, po ekranie, tylko oni mają jakieś uczucia. Tam są, są jakimiś ludźmi, nie? E, no, więc tyle mam o replayu. A zdjęć, propos... Jeżeli Chmielarz widzi slapstick, tylko slapstick, w tym nowym replayu, to według mnie za słabo patrzy. Wracam do wcześniej nagranego podcastu. Wydaje mi się, że tutaj, w tym serialu, każda scena coś za sobą niesie, właśnie komentując postać mordercy zła. Ten czarno-biały replay serial jest o banalizmie zła można by powiedzieć, o banalności zła, a także o przypadkowości zła, o chytrości zła. To jest bardzo powiedziałbym skomplikowana wizja mordercy. To, to jest owszem o tym, no, ale w ten sposób możemy strywializować każdy film o mordercy. W żadnym wypadku tutaj nie mamy hołubienia tego mordercy. Więc przejdźmy do początku. Przejdźmy do tych zdjęć, które Marcin Meller skrytykował. Otóż według mnie nie ma tutaj co krytykować, bo jak na czarno-białe zdjęcia jest tutaj bogactwo kolorów, bogactwo tekstur, bogactwo planów, bogactwo rozmyć, ale także i ostrości. W przypadku Civil War i Men mówiłem o tej otwartej przysłonie w migawce kamery. Tutaj ta przesłona też jest, ale jest bardzo duże zróżnicowanie. Jeśli coś ma być rozmyte, to jest rozmyte. Jeśli mamy skupić się na planie, to jest to w planie. Tutaj nie, nie powiedziałbym, że jesteśmy odseparowani od tła. Te, z, te zdjęcia są dopasowane do otoczenia, bo plany robią znaczenie a robotę także, gdyż są piękne. Kompozycje są zadbane. Kamera postawiona jest zawsze w przemyślanym miejscu, gdzie tworzy się kompozycja jakaś. Nie ma tutaj raczej kamery z ręki, która jest niezaplanowana. Tutaj widać, że każdy ruch kamery, każde cięcie jest zaplanowane pod kątem wizualnej kompozycji kadru, a także tego opowiadania historii. Szczytem szczytem jest kolejna wersja sceny z łódką, na której Ripley dokonuje ee, mordu. Owszem, będą lekkie spoilery, spoilery e, ale ta scena z łódką jest nakręcona rewelacyjnie z montażem chociaż nie wiem jak facet przeżywa uderzenie od łódki no ale już y, pomijam takie detale, ja z tą opowieścią płynąłem, mam nadzieję jak griplay, a nie ten facet, który na łódce został zabity um, właśnie każdy detal, każdy detal jest dopracowany w kadrze, ponieważ te kadry są tak ułożone, że one kierują naszą uwagę w miejsce, gdzie powinniśmy patrzeć, co zupełnie nie przeszkadza narracji. Popielniczka ma tutaj znaczenie, silnik w motorówce ma znaczenie, obraz na ścianie ma znaczenie i te kadry... I kamera jest ustawiona raz, żeby rozmyć tło, a raz, żeby się skupić na tym tle. Więc ja tutaj nie mam żadnych wątpliwości co do zdjęć. Czy te zdjęcia są przeestetyzowane? W żadnym wypadku. One są dopracowane. A to, że jesteśmy w Wenecji, jesteśmy we Włoszech, gdzie niegdzie różne rejony tam przechodzimy, to nie ma się co dziwić, że po prostu jest pięknie. Dlatego... Zupełnie nie rozumiem krytyki Marcina Mellera, który obejrzał tylko pierwszy odcinek, nie dostrzegając, że ta narracja i piękność, piękność zdjęć jest po to, aby podkreślić właśnie grozę, grozę, która jest w kontekście piękna, jeszcze tym bardziej niepokojąca, nieprzewidywalna i zagrażająca każdemu właściwie i przyjacielom, i bliskim, i przypadkowym ludziom na ulicy. To tutaj gra replaya tytułowego Tomary Playa Andrew Scott, którego znamy z filmu, który gościł niedawno w naszych kinach. Filmu, który kojarzył mi się tak troszkę z After Sun. Mianowicie mówię tutaj o All of Us Strangers gdzie Andrew zagrał homoseksualistę, ten film był taki bardzo osobny wraz z, Paulem, z Polem Meskalem, który właśnie Paul Mescal grał w After Sun. To były takie wewnętrzne introwertyczne filmy powiedzmy i tutaj zaskakuje właśnie dodatkowo w takim kontekście rola Andrew Scotta, który jest miły, sympatyczny taki dżentelmen zresztą ten replay zawsze był dżentelmenem chyba najmniejszym dżentelmenem był u Renek Clementa tu, najmniejszym, no, w najmniejszym stopniu tutaj jest um, cichym mordercą którego <gry> który właściwie nie wiemy czy on próbuje intelektualizować uzasadniać jakoś to, te morderstwa. On jest dla mnie trochę taką właśnie zagadką przez cały e, film, cały serial, gdyż my do końca nie wiemy dlaczego on morduje. On chyba po prostu morduje tak z natury. Te sceny, w których on zastanawia się, co zrobić podczas mordowania, te sceny, w których on improwizuje, czasami trochę nieporadnie, ale cały czas, mimo przeciwieństw, przedoprzodu, przodu, to dla mnie to jest trochę takie właśnie ucieleśnienie po prostu yy, zła, takiej wojny po prostu. Wręcz narzuca się to porównanie takiej putinowskiej po prostu wojny, która pędzi no dalej, dalej więcej żołnierzy, dalej do przodu. Idź, idź, idź. Nie wahaj się. Iść z kolejnym, każdym trupem po to, po co właśnie to robi replay? W tym serialu robi to po to po prostu, żeby żyło się lepiej. <śmiech> żeby, żeby on mógł sobie mieszkać w, te, w tej Italii żeby mógł sobie żyć jak inni, podszywać się pod tego Dickie, Dicka Greenlaffa i czerpać z życia. W materiałach dodatkowych do utalentowanego pana Replaya właśnie jest ten aspekt osoby Replaya dobrze zanalizowany i właśnie też ten background w utalentowanym panu Replayu jest troszkę od innej strony zahaczony, gdyż tam widzimy takiego właśnie młodzieńca na początku, Mata Daimona, który predestynuje do bycia kimś lepszym. Dlatego, kiedy poznaje Juda Lo, czyli Dykiea, on się do niego przymila, on tak jakby trochę dąży, dąży do tego lepszego świata i dopiero za tym idą kolejne właśnie trochę wypadki, trochę celowe działania, trochę oszustwa. A w tym nowym serialu ten, Dick, ten ee, replay jest od początku takim urodzonym małym oszuścikiem, który mając szansę, korzysta z niej i rozrasta się, rozrasta, rozrasta jak rak. Więc te dwa filmy, te trzy filmy, one się dopełniają e, i tworzą nam spójną postać replaya. Można by powiedzieć, że jeszcze dłuższe te produkcje musiałyby być, żeby w pełni opisać replaya. Ale czy jest sens głębiej wchodzić w osobowość tego psychopaty? Na to pytanie odpowiedzi później, bo potrzebowałem tego zdania, aby powiedzieć, że Niekoniecznie, gdyż mamy tutaj również inne, drugoplanowe, bardzo ciekawe postaci. Jak Dakota Fanning, która jest dziewczyną Dickiego Green Greenlaffa. I Dickiego Greenlaffa w tym naszym serialu gra Johnny Flynn. Najmniej charyzmatyczny chyba spośród wszystkich DK-ów. Ciężko przebić Judah Law. Natomiast w pełnym słońcu z 60. roku Ripley w wykonaniu Alana Delona jest dla mnie nie do końca rozgryziony, gdyż właśnie nie obejrzałem tego filmu do końca, ale to co w pierwszej połowie widać to na pewno właśnie taka młodzieńcza nieprzewidywalność, taka młodzieńcza głupota trochę, takie młodzieńcze parcie do zaspokojenia swoich potrzeb. Dla tych, którzy nie oglądali, nie wiedzą, o czym to w ogóle jest, to powiem, że wspólnym elementem tej produkcji wszystkich rzeczy jest historia napędzana swoistym zleceniem ojca Dickeya. ojca, który jest bogaczem i Dicky, Dicky Greenleaf, taka postać właśnie zagadkowa na początku, kiedy stajemy z replayem. Poznajemy Replaya na początku, ale przemy, aby poznać Dika Greenlaffa, który jest jakimś takim wagabundą, no, wziął pieniądze od ojca i wyjechał właśnie do Włochów. Do Włoch wyjechał i ojciec, który Replaya poznaje w Stanach Zjednoczonych, zleca mu dobre pieniądze za pojechanie do Włoch i odnalezienie i sprowadzenie Dika do Stanów Zjednoczonych. To jest motyw w, każdym z te, w każdej z tych produkcji, który napędza Replaya. Replay też to robi, odnajduje Dika i tam od razu zdradza swoje e, przybycie. Powód przybycia zdradza. Więc e, tym samym w taki za, z, zaskakujący sposób Replay ymm, łapie e, zaufanie. Znaczy, Diki łapie zaufanie do Replaya, gdyż jakby wszystkie karty są na stole. Wydaje się, ale właśnie mając wszystkie karty na stole odkryte, to Ripley na tym zaczyna budować swoje, swoje zaufanie z Dikim. Początkowo próbuje go wyciągnąć do Stanów Zjednoczonych, ale ten plan spali na panewce. Jednak to nie przeszkadza w tym, aby Ripley się rozgościł w mieszkaniu Dika i z nim po prostu troszkę zaczerpnął tego, tego życia w pięknym mieście na wysokim poziomie, na wyższym poziomie. I właśnie dalej toczy się już gra w tych Włochach. We, przepraszam, we Włoszech oczywiście która to gra prowadzi do jeszcze większego poczucia e, mocy, e, poczucia tego, że no, jestem Bogiem, jest tak pięknie, może być jeszcze lepiej i coraz większego uzurpowania sobie prawa do zawładnięcia dikiem, przejęcia jego tożsamości, a potem być może próbą uwiedzenia jego partnerki. E, w przypadku... E, w przypadku tego nowego serialu to jest Dakota. W poprzednich serialach mieliśmy y, kobiety y, Gwyneth Paltrow i jeszcze y, w dodatkowej roli y, Kate Blanchett. Um, oprawa i teraz tak, no tutaj mamy, więc y, ja oceniłem 7 na 10 ten nowy serial. E, długo mógłbym się rozwodzić nad wieloma detalami i scenami. Scena z łódką no to jest według mnie rewelacyjna. To jest w środku, to jest takie najbardziej widowiskowe morderstwo. Jest, jest tutaj, tutaj widać, że twórcy chcieli przebić e, w pełnym słońcu z lat 60, gdzie jak znowu czy, e, słuchałem pewną krytyczkę filmową dodaną do wydania Criterion Collection, to René Clement pojechał, w pełne, po, wypłynął w pełnym sztormie i kręcił scenę właśnie morderstwa na łódce w pełnym sztormie. Tam były ogromne fale, rzeczywiście to widać i czuć. To było po części trochę improwizowane. To, że jedna postać wypadła z łódki, też ponoć było przypadkowe. Chociaż ten storm, ja nie znam się na tyle, żeby powiedzieć, czy to i był już storm, czy nie był storm. Ta kobieta w dodatkach powiedziała, że to jest pierwszy raz w historii, kina, kiedy kręcono w prawdziwym sztormie. No, storm, pewnie to już jakiś tam storm był, i fale były spore, ale tam jakby cały czas jest słońce. To nie jest tak, jak sobie wyobrażacie, taki storm, jak ja sobie to wyobrażałem. Jednakże i tak scena Tamta z 60. roku robi ogromne wrażenie, ale to, co chciałbym powiedzieć może o tej wersji z 60. roku, to jest takie mocne skojarzenie z nożem w wodzie. U Rene Klementa większy nacisk niż na wizualia położony jest na dialogi. I na taką relację właśnie jak rodem z filmu Polańskiego, Nóż w wodzie. I właściwie najwięcej czasu ze wszystkich filmów na tej łódce spędzamy w tym oryginalnym filmie Rene Clementa. Przepraszam, nie oryginalnym, tylko pierwszym. Pierwsza adaptacja replaya. I teraz, jak ja bym wam radził oglądać te wszystkie trzy filmy? Paradoksalnie, chronologicznie. Gdyż tutaj znacie mnie, że ja... Uwielbiam stare kino, i często y, dla mnie trudno przebić stare kino nowymi produkcjami. Y, I stare kino y, dla mnie zwykle dostaje lepsze, wyższe noty. Jednakże muszę Wam powiedzieć, że w przypadku tego y, w pełnym słońcu, jeżeli miałbym stopniować, to. Warto obejrzeć to na początku, potem obejrzeć utalentowanego pana Replaya, a na końcu obejrzeć serial, czyli chronologicznie to oglądać. Gdyż za pomocą tej chronologii nie znudzicie się. Nie znudzicie się dlatego, że pierwszy film jest takim no, starym klasykiem, który wprowadzi was spokojnie w te narracje. Wersja z 90 lat mm, spowoduje, że z, no, w ogóle wersja e, tego mm, utalentowanego Pana Replaya jest nakręcona e, w kolorze Pana Vision bodajże, czyli wygląda tak, jakby to troszkę kręcił Hitchcock w latach 50 jest, jest taki efekt i taka też chyba była inspiracja. Mm. Więc ona... Pokażę Wam lepsze wizualia niż w latach 60., pokażę Wam bardziej dopracowane kadry i, i ta Wenecja jest piękniejsza. Intryga jest zapodana perfekcyjnie, w iście scenariuszowym stylu dopracowanym do perfekcji, i wtedy będziecie mogli wejść jeszcze w większy szczegół, czyli serial replay, mając równie dużo atrakcji, gdyż tutaj w tym serialu jest bardzo dużo zaskakujących scen, atrakcyjnych współcześnie scen. Wydaje mi się, że inna kolejność będzie mm, nużąca w pewnym momencie, więc koniecznie zróbcie to chronologicznie, bo warto obejrzeć każdy z tych trzech filmów. Um, jeżeli mielibyście któryś pominąć, to z tego filmu z lat 60. przynajmniej zobaczcie tę scenę, jak ona na łódce była zrobiona, cała ta akcja na łódce i te sceny sztormowe. I teraz jak ja bym chciał to porównywać ocen, ocenami, ten nowy serial dostał ode mnie ocenę 7 na 10, utalentowany pan Ripley dostał ocenę chyba 8 na 10, i ten stary film, jak go skończę, to myślę, że tutaj będzie takie 6 na 10. Ym... Antony Mingela, który zrobił zaś w 1999 utalentowanego pana replaya, yy, kilka lat po... Yy angielskim pacjencie. Potem zaś w podobnym składzie zrobił jeszcze Wzgórze Nadziei, którego to Wzgórze Nadziei o wojnie secesyjnej już właśnie kurczę, blade pamiętam, że kupowałem jeszcze na DVD-kach, które były dodawane do gazet swego czasu, ale chyba tego nie obejrzałem. Natomiast no angielski pacjent to wiecie, to spora spora kobyła i spory e, taki ro, romansidło, które weszło, weszło do kanonu, ym, to właśnie ym, Antony ym, co ja chciałem powiedzieć, ym, Antony już nie żyje, 2008 rok, data jego śmierci, yy. Obstawiam, że to będzie chyba mój ulubiony film tego człowieka, Utalentowany pan Ripley dostał 8 na 10, idealnie dobrany Jude Law, Antony Mingela był też dramatopisarzem brytyjskim z pochodzenia, z pochodzenia Włoch, korzenie włoskie, więc on opowiadał właśnie, że wrócił, wrócił do Włoch. Zresztą wszyscy byli oczarowani tym krajem i kręceniem w takich miejscach. Giudlo <grym> rzeczywiście w roli Dikea tutaj błyszczy i bardzo zawłaszcza zawłaszcza ekran. Świetne wątki jazzowe w ogóle w, w, w wersji Mingeli. Te płyty, to, że oni jadą tam do klubu, to, że oni się fascynują jazzem. Zresztą piosenki jazzowe też w serialu Ripley świetnie dobrane i świetnie podkreślają ten taki złowieszczy charakter Ripleya. Te piosenki. No, Miodzio, miodzio ucztam ucztam taka Muzyczna dla, dla tych wszystkich, wszystkich, którzy z jazzem może zaczynają, właśnie i, i ta pasja do jazzu, jako w Was, w słuchaczach, dopiero zaczynacie powoli czuć ten jazz, to tutaj znajdziecie kilka fajnych nazwisk, które potem możecie śledzić, rozwinąć. No i właśnie ten Jude Law, który trochę przytłacza Mata Daimona, ale tak ma być. Ten Mata Daimon, właśnie początkowo jest takim takim. Takim delikatnym, takim wysublimowanym młodzieńcem, takim nieśmiałym, em, który powoli się rozkręca. Świetna rola Mata Daimona. E, zresztą jakże można nie powiedzieć, że e, Gwyneth Paltrow, która jest takim pięknym kwiatkiem do garnituru, e, też jest em, świetna. Ona w pewnym momencie traci swoją niewinność, cały czas wierzy w tego Dickea, i, i zaczyna widzieć to zło i zaczyna być przerażona. No troszkę miałem takie wrażenia, jakby to wręcz było takie nagle ujawniające jej się zło w um, scenie, jak um, czy to u Hitchcocka, czy bardziej może u Davida Lincha. Zresztą w materiałach dodatkowych Grynet Patrol um, mówi o tych scenach właśnie gdzie ona się jakby nie, nie rozumie, nie wie komu wierzyć, że to były takie najciekawsze do, do odegrania sceny. Kate Blanchett, pełna klasy, świetna. Zresztą świetna scena, kiedy pierwszy raz te kobiety się spotykają gdzieś tam na placu. O, plac świetnego marka, świetnie pokazany w każdych z tych. Z tych, z tych filmów, to Kate Blanchett spotyka się z Gwyneth Patrow, a Ripley odchodzi, tak, organizuje to spotkanie. No, świetne, świetne, takie suspens jak u Hitchcocka jest w tym utalentowanym panu Ripleyu, gdzie nie, gdzie naprawdę polecam fanom Hitchcocka zobaczyć ten film. A jeżeli mało byłoby Wam Włoch na ekranie, to polecę. Po tym replayu polecę film, który jest bardziej rozrywkowy. Jest bardziej taki lekki, ale też nakręcony we Włoszech. Jednak mający też ciężar jakościowy. I ten stempel jakościowy daje David Lean, czyli reżyser chociażby Lorenza z Arabii. Ostatnio nadrabiam wiele jego filmów i tutaj polecę Wam, polecę Wam serdecznie hmm, film właśnie um, urlop w Wenecji z 1955 roku, gdzie w głównej roli mamy Catherine Hepburn i Rossano Bracci, który jest Włochem właśnie i Catherine Hepburn przybywa do Wenecji i mamy też Wenecję pokazaną w inny sposób. Możecie to zobaczyć. Mamy pokazany też właśnie ten plac, jak się do Wenecji przy, przyjeżdża, przy, przypływa statkiem ja byłem w Wenecji, słuchajcie ja byłem w Wenecji em, dawno, dawno temu em, na takiej tygodniowej wycieczce po Włoszech z rodziną i pamiętam ten plac w Wenecji, ale to nie ma znaczenia, właściwie, bo to, to, to nie powinno mieć wpływu na, na ocenę ale tak, tak, byłem, widziałem to i co mówiłem, tam byłem, tam byłem widziałem tyle gołębi i Catherine Hepburn przybywa sama do Wenecji na urlop i poznaje tam miejscowego Włocha. I to jest zaś film o samotności. Kobieta jest fotografką, samotna, spędza czas. David Lean pokazał samotność pięknym mieście, a także romans, taki przelotny romans, który jest pusty, który się kończy z takim niedopowiedzeniem, z takim niedosytem. Piękny film, taki targający. Też 7 na 10, ale już taki bardziej pogodny, wręcz ciepły, miejscami komediowy, jak w, w scenie, w której Catherine Hepburn przypadkiem, cofając się, próbując zrobić zdjęcie, wpada do tego tunelu z wodą, tej, tej, tej, tej rzeki weneckiej takiej. Więc... Jako takie remedium na wszechogarniające zło wypływające z ekranu z twarzy Ripleya, polecam właśnie, naprawdę polecam taki rodzinny seans, wybrać się rodzinom na urlop w Wenecji, gdyż ten film David Alina jest mniej znany, a jest taki cieplutki, naprawdę na niedzielne popołudnie, na Polecam, polecam gorąco. Yy, może jeszcze w przyszłości omówię parę filmów Davida Leana, bo ostatnio oglądałem córkę Ryana. David Lin robi filmy naprawdę epickie i wydaje mi się, że tym epickim filmem jest trochę replay i utalentowany pan replay. To są filmy mające swój ciężar, są, są, są tak ogromne pod kątem takim, że próbują ogarnąć yy, całe to zło replaya, uzasadnić, pokazać skąd się to bierze. I wracając jeszcze do wersji z lat 60 Patrycja Hinesmith była bardzo zadowolona, ale przede wszystkim obsadą Alana Delona w roli replay'a. Tutaj jest podobny też manewr może jak piękny młody mężczyzna, prawda? Tak jak Alan Delon. Alan Delon i Matt Damon. Rymują się trochę. Oni byli tacy młodzi. Ten Andrew Scott jest już bardziej dojrzałym mężczyzną. On jest już, on, on, on już właśnie aspekt na to nie jest położony i to bardzo dobrze, bo replay czarno-biały jest inny. Właśnie to jest taki bardziej dojrzały replay, taki bardziej wyrachowany, nie taki młodociany i taki, właśnie jak Matt Damon, nieprzewidywalny i Alan Delon, ale Patrycja no, nie była zadowolona z zakończenia Rene Klementa, które było właśnie wyrazem takiej, no. Mm, no morderca na końcu musi zginąć, prawda? Tak? Musi być kara za dość uczynienie. Więc e, dobrze, że ten film tak kończy się w taki urwany sposób, w taki niedopow... no, no widać, że po prostu będzie złapany. E, to jest sprzeczne z książką ponoć. E, I z zakończeniem książkowym. Więc... E, Chyba tak coś też w materiałach dodatkowych producentów słyszałem, że, że to po prostu tak się nie godziło, żeby zakończyć ten film w stylu Patrycji heinz -Smith. Natomiast takie zakończenia właśnie, odpowiednie zakończenia są u Ma Mingeli i w netflixowskim serialu. Jestem bardzo zadowolony, polecam Wam to wszystko, podzielam zachwyty. Chyba się wygadałem, chyba się wygadałem. Jestem ciekawy, czy molista, moi stali słuchacze e, oglądali utalentowanego pana replaya, bo na koniec tutaj, tak jak graczek, strefa premium. Ja powiem wam, że tego utalentowanego pana obejrzałem właśnie teraz w całości dopiero. Gdyż 99 rok to trochę jeszcze były te czasy, kiedy ja za bardzo tak jakby nie miałem gdzie i nie mogłem oglądać filmów, nazwijmy to, dla dorosłych, tak? Ale pamiętam, że oglądałem jakoś Oscary. Coś z tych Oscarów do mnie dochodziły jakieś ten. I właśnie pamiętam, że ten utalentowany pan Ripley był doceniony. I bardziej pamiętam już kilka lat po tym chyba, jak ja wyjeżdżałem na Mazury i pamiętam, że ten utalentowany pan Ripley był w wypożyczalni pamiętam tę okładkę i pamiętam, że ten film mylił mi się trochę z buntownikiem z wyboru pamiętam, że zupełnie nie rozumiałem o co chodzi z tym tytułem z, z tym tytułem który jest oczywiście taki prześmiewczy, prawda? No bo to tak jakby powiedzieć utalentowany morderca, prawda? Albo powiedzieć by utalentowany obsługiwacz jeszcze raz jeszcze raz to powiem ten żart, żeby żeby zagrało. Utalentowany obsługiwacz mechanicznej piły mechanicznej w Teksasie na przykład, utalentowany był. Letterface był utalentowany pod tym względem, niewątpliwie, e, więc e, po latach zrozumiałem ten tytuł. I właśnie wypożyczalnie, VHS-y. Tak pamiętam, jak ja przyjechałem, albo już nie wiem, czy pamiętam, czy sobie to dorobiłem, ale mam taką wizję. Jak przyjechałem odwiedzić mojego ówczesnego, bardzo dobrego kumpla, który też mocno w kinie siedział na Mazury, Brodnica. Yy, to była tam miejscowa wypożyczalnia VHS-ów i właśnie tam oni już obejrzeli tego utalentowanego pana Ripley'a I ja się chyba spóźniłem. Ja już nie miałem okazji tego obejrzeć, bo wtedy ten kolega jakby, no, miał dostęp do tych wszystkich filmów dla dorosłych, nazwijmy to. E, ja, ja miałem tutaj e, troszkę to zablokowane i tylko tak e, przy okazji. E, więc e, ten film okazał się naprawdę świetnym filmem z przeszłości. Końcówka lat 90. Można by o każdym z tych filmów nagrać, ale ja spostrzegłem pewne takie zmęczenie materiału właśnie, że nie róbcie replayu, nie wciskajcie opcji replay za często. Gdyż e, chciałem jeszcze dokończyć ten pierwszy film René Clementa i zauważyłem, że coraz więcej znowu zapominam z innych z tych filmów, które obejrzałem. I muszę zabić teraz ten mój perfekcjonizm. Nagrać ten odcinek, którego już kończycie słuchać. Mniej dokładny, e, bardziej ogólny i krótsze zarazem, e, żeby cokolwiek jeszcze pamiętać. Słuchajcie, bo starość nie radość, a to nie jest jeszcze... E, a to nie jest już młodość. E, czyli jak to było w tym kabarecie, że jeszcze nie starość, ale już nie młodość. Coś takiego. E, więc... Polecam i mam nadzieję, że jeżeli nie słuchaliście, nie oglądaliście replaya, to troszkę was nakręciłem, chociaż myślę, że Netflix swoją kampanią zrobił e, wiele dobrego e, i tutaj e, ten czarno biały kolor. Czy w, jego się trzeba bać? Zupełnie nie. E, to jest zrobione, można by powiedzieć, w takim stylu noir i bardzo dobrze pokrywa się z, tym, z tą historią. A dodatkowo właśnie te wszystkie detale, te, te niesamowitej jakości kamery pokazują nam mnóstwo detali, mnóstwo tekstur i to yy, jakby ten brak koloru trochę uzupełnia. Te wszystkie kształty, tekstury, odcienie szarości tutaj świetnie. Wizualnie dają nam tyle atrakcji, co nie jeden pokolorowany film. Dobra, kończę już. Serdecznie dziękuję patronom za wsparcie. Zapraszam do przyszłych odcinków, a także na starsze odcinki na moim kanale Żarłok TV, gdyż na razie ostatnio nic nowego się nie pojawiło w ostatnich dwóch miesiącach. Ale oczywiście do zobaczenia na Żarłok TV. Cześć.